E, witam wszystkich, ja mam na imię Grzegorz, jestem alkoholikiem. E, od czego tu zacząć? E, o, tak, Dzisiaj tak, e, bo to jest mój pierwszy taki, e, taka spikerka online i troszeczkę się czułem zestresowany, ale poprosiłem e, sły wyższą o uwolnienie mnie od tego, co wiem na temat programu, co wiem na temat 12 kroków, co wiem na temat e, Boga i tak dalej. Tak sobie myślę, że ten program, który yy, yy, zrobiłem, realizuję go, no to nie jest coś, co robi się jeden raz i to nie jest akt jednorazowy, tylko ja po prostu muszę żyć z nim każdego dnia, nie? Prosić i skupiać się tylko na jednym, jednym, tylko na tych 24 godzinach i na jednym dniu. Pokrótce, zanim przejdę do tego piątego kroku, to może opowiem troszeczkę o sobie, bo to tak chyba wypada. Ja swoją przygodę z alkoholem zakończyłem w 2011 roku. Znalazłem się w ciężkim stanie w Kobierzynie po próbach samobójczych i różnych fanaberiach, gdzie sam sobie zgotowałem. i To był taki chyba najważniejszy moment w moim życiu, kiedy upadłem i zostałem ocalony. Po prostu przez siłę wyższą, przez Boga dał mi tą szansę poznać alkoholików właśnie poprzez to, że nieśli posłanie na, na detoks, na otrucie. I tak poznałem i tak się zaczęła moja przygoda z anonimowymi alkoholikami. I tam właśnie Bóg przemówił poprzez jednego przyjaciela. No i jestem po dzień dzisiejszy i chwała mu za to. I to niesienie posłania jest tak bardzo ważne. Tak, tak bardzo ważne. Jak bardzo ważne są te pierwsze trzy kroki, które realizowałem na początku przez pierwsze lata nie? i e, żyłem sobie na, tylko na tych trzech krokach i e, wtedy na tamten czas poprosiłem przyjaciela o sponsorowanie i, i on mi troszeczkę inną formę przekazał tego zrobienia piątego kroku, że e, zrobiłem to tak, że poszedłem do, do spowiednika, wyspowiadałem, zrobiłem spowiedź życia, i potem porozmawialiśmy, wtedy nie spisałem jeszcze czwartego kroku na papierze, bo najlepszym, yy, yy, po dzień już wiem, na pewno jest yy, dla mnie Grzegorza Alkoholika, to jest papier i długopis, nie? gdzie wszystko coś, co spiszę, to ma jakikolwiek sens tak naprawdę. Nie? Inaczej nie widzę jakiegokolwiek sensu, nie? że e, zrobienie tego e, tylko w swojej głowie tak naprawdę. nie tamten moment się tak naprawdę nie spełnił, nie? I on nie przełożył się na, na jakość mojego życia, nie uwolnił mnie od lęków, od różnych innych obsesyjnych rzeczy i od tego, żeby być tym lepszym człowiekiem dla wciąż cierpiącej jeszcze osoby, nie? nie być lepszym od drugiego człowieka, tylko lepszy dla tego drugiego człowieka i prowadzić normalne, szczęśliwsze życie, które daje program 12 kroków, nie? Realizując krok po kroku jest do tego szansa i niebywały jest potrzebny ten pierwszy, nie? który on e, e, kształtuje mnie i, i ja akceptuję to, że jestem chory na chorobę śmiertelną. Pokrótce muszę opowiedzieć o tym, bo to też jest tak bardzo istotne, bo, e, ta przemiana, która musiała nastąpić w moim życiu, e, e, dokładnie to było rok temu, w 2021 roku, e, dwa miesiące wcześniej, był to wrzesień, stała się bardzo niebywała rzecz w moim życiu i co dowiedziałem się, że na tą samą chorobę choruje mój brat, nie? który maskował się przez wiele, wiele lat w tej chorobie i nikt nie wiedział z najbliższych o tym, że zachorował na tą chorobę a wiedząc siebie znając swój charakter zdawałem sobie sprawę z tego, że jeżeli Bóg nie zadziała w jego życiu i co się nie stanie to po moich wielu prób y, y, przekonania go y, do przyjścia na swój pierwszy meeting i y, porzucanie różnych y, y, ważnych y, y, takich naszych książek y, z literatury i y, y, mitingów jako to, że on był humanistą, że y, y, y, przeszkadzał mu intelekt w tym, żeby uwierzyć w to, że jest szansa dla niego, jakoś to ten ją zmarł, no i Prawdę mówiąc, naocznie przy mnie tak naprawdę nie. I znalazłem jego zwłoki. I wtedy to był taki najtrudniejszy wtedy chyba mo moment w moim życiu, nie? Wtedy, kiedy nie realizowałem tego programu tak jak należy i szczegółowo, i, e, i dopiero po jego śmierci e, e, pamiętam to jak dziś, Zostawiałem z jednym z przyjaciółek za i e, i opowiedziałem jej o, o wszystkim tym, bo ona mi pomagała, jak, jak pomóc temu mojemu bratu. E, e, Poznałem przyjaciela takiego a z, z innego miasta i ja weszłem w to w ciemno. Nie? że y, Tak panicznie zacząłem się bać tego, że mogę wrócić do, do picia, samo, y, już nie mówiąc o tym, że prawdopodobnie bym nie żył. Nie? Siękając po ten y, pierwszy kieliszek, z powrotem to bym po prostu umarł. Y, nie wróciłbym do wspólnoty, znając y, siebie sprzed wielu, wielu lat, kiedy byłem czynnym alkoholikiem. I wtedy nie, nie mogłem realizować tego programu, nie byłem gotowy i wtedy w momencie, kiedy poprosiłem tego przyjaciela, innego miasta, żeby mi pomógł uporać się ze stratą najbliższymi osoby, bo też ciężko mi było sobie wybaczyć to, że, że nie potrafiłem ponieść tego posłania tu, gdzie, gdzie mi się wydawało, będzie najłatwiej, a, a najbliższym jest najtrudniej. Nie? i Wtedy zacząłem realizować program na nowo. Nie? Wtedy Stanął przed nami, e, stanęła przed nami Wielka Księga i Bóg, nie? I moje zaufanie do tego człowieka, pomimo, że go nie znałem, to po pierwszych e, paru minutach, kiedy e, pojechałem do tego miasta, e, zobaczyć go i, i potem poprosiłem go, to wiedziałem, że, że to jest odpowiedni człowiek, który pomoże mi e, właśnie przejść te, przez ten najtrudniejszy wtedy na tamten czas wydawał. Wydawało mi się czwarty, piąty krok, nie? I zrobiłem to. Pokrótce tak tylko powiem, że napisanie czwartego kroku pozwoliło mi w piątym uwolnić się od, właśnie od tych lęków, nie? Od tej tremy, którą miałem przed tym mityngiem, gdzie poprosiłem moją siłę wyższą modlitwą o uwolnienie, żeby zabrał ode mnie właśnie Wszystkie rzeczy, które mi się wydaje, że już wiem, nie? Że, żeby zabrał to ode mnie to ego, żebym był bardziej pokorny. Nie, i ten krok piąty mówi o tym, że wyznaliśmy Bogu, czyli ja wyznałem swojemu Bogu. Wtedy rozrobiłem to w konfesjonale, a ja tutaj musiałem sam siąść i właśnie. Poprosić go i, i wyznać mu i, i zobaczyć te pewne rzeczy, nie? Zobaczyć tak naprawdę, kim jestem, jakim jestem człowiekiem, z całym tym bagażem i z tymi wszystkimi rzeczami, które się wydarzyły w moim życiu, z tym wstydem, z, tym, z tymi wszystkimi urazami, lękiem i sprawami, które zawaliłem w swoim życiu, musiałem stanąć, nie? Przyznać się i ukorzyć się przed tym, że po prostu zaakceptować takim jestem, nie? I do tego właśnie poczuwałem tego drugiego alkoholika, tego przyjaciela, który, do, do którego pojechałem też już nie z takimi obawami, jak, jak pierwszym razem, kiedy próbowałem to zrobić. E, e, niewymiernie, tak naprawdę nie przekładało się to w ogóle na. No właśnie tak, jak jest to opisane w wielkiej księdze, ten e, e, jak to muszę dokładnie zrobić, nie. Krok po kroku. Jest to bardzo proste. Wymaga jedynie tylko e, uczciwości i przede wszystkim potrzeba właśnie tego trzeciego kroku, nie. Tego, co, co muszę robić każdego dnia i chcę to robić, i prosić o właśnie o ten zdrowy rozsądek, nie prosić o to, żeby on, on no, pokierował w danym dniu, żeby mnie uwalniał od, od tego mojego ego, od, od tej mojej pychy i, i tego, że mam po prostu tak naprawdę już tego innego pracodawcy, że oddałem już w posiadanie te wszystkie różne rzeczy i muszę to robić każdego dnia, bo to nie jest akt jednorazowy, który pozwala mnie i uwalnia mnie, nie? Od tych wielu spraw takich no, trudnych spraw, z którymi się muszę mierzyć każdego dnia, nie? A to jest fajne, i zawsze mi powtarza mój sponsor, że jeden, jeden, jeden dzień Grzegorz tylko. Jeden dzień tylko, nie? I to wystarczy mi właśnie na taką e, stabilną formę emocjonalną, o, tak naprawdę emocjonalną, i, e, i to pozwala mi, nie? I dojście do tych istotnych moich błędów, bo tak naprawdę mi się wydaje pewne rzeczy, które mi się wydawało, że e, e, ja, jako sam w sobie, nie jestem obiektywną osobą, nie? I, właśnie sponsor pomógł mi zobaczyć to, nie? Ja muszę ufać przede wszystkim tej osobie, nie? I to tak mówię poważnie, że ja zaufałem, ja nie miałem nic do stracenia tak naprawdę, nie? Jak tak teraz patrzę z perspektywy czasu, to się musiałem męczyć z wieloma rzeczami, nie? A nie musiałem tego, mogłem to wcześniej załatwić. Wiem, że te różne... Drogi prowadzą do tego, żeby realizować program. Ja musiałem bardzo bolesno przejść y, tą drogę, e, e, ale jestem wdzięczny za to doświadczenie, które musiałem przeżyć. E, mam rodzinę jeszcze, której e, mogę zadośćuczynić, mogę pomagać, mogę być oparciem i, i to jest takie fajne. Nie? To jest coś, co e, pozwala mi. To nie jest tak, że ja nie popełniam błędów, że ja już wiem, w którym momencie zaczyna działać ten drugi Grzegorz. Nie? Na pewno może znacie tą historię o, o, o, o dwóch wilkach, nie? O tym ciemnym i o, o tym białym, nie? To tak samo ja zawsze sobie powtarzam, że jest z tych dwóch grześków, nie? Jest ten z przeszłości i ten, ten nowy Grzegorz, nie? Ten z nowym życiem, który karmi się e, e, e, poprzez to, że działa, nie? poprzez wykonywania pewnych czynności na rzecz tego, żeby jak, naj, jak najwięcej pomóc nie, ponieść to posłanie jeszcze wciąż cierpiącemu alkoholikowi tak naprawdę. Ja, ja dzięki temu żyję, nie? dzięki temu. Czym więcej mnie w Grześku jest i y, y, y, więcej jest y, pomocy innym, tym, tym po prostu ja się po prostu lepiej czuję i lepiej funkcjonuję i lepiej mogę posłużyć mojej rodzinie tak naprawdę, nie? Bo celem, celem tego kroku to jest to moja akceptacja nie? tych popełnionych błędów, to, że byłem też skrzywdzony, to, że ktoś ma prawo do tego być innym niż ja, nie musi... Ten krok daje mi to, że hamuje to mojego to, że jest we mnie więcej empatii, zrozumienia i wielu innych takich rzeczy, których mi się wydawało, że, że nie jestem w stanie udźwignąć, to, że mam nowego pracodawcę, moją siłę wyższą, której mogę powierzyć wszystkie te rzeczy i to, że mam was tak naprawdę, bo dzięki wam jestem trzeźwy, każdego dnia i jestem za to niebogotalnie wdzięczny. Co mogę jeszcze powiedzieć? Eee, tak naprawdę w momencie, kiedy wyznałem te wszystkie moje popełnione błędy i tak dalej temu drugiemu człowiekowi, tak no, poczułem taki, ta prawdziwą, prawdziwą taką wolność, nie? którą ona, ona mi się wydawało, że jej nie poczuje. Nie? I w momencie, dopiero jak wróciłem, miałem do powrotu do Krakowa. Około 100 kilometrów. Wtedy zostałem sam w ciszy. Mogłem jeszcze raz przeżyć to wszystko. Mogłem pobyć sam, przeżyć to emocjonalnie. To, gdzie kiedyś zabudowałem to moje serce kamieniami, to, że nie chciałem nigdy czuć, a odczuwałem tylko emocje ponad, czyli znałem tylko to uczucie bólu radości nadzwyczajnej, a nie znałem tego takiego wyciszenia i nigdy one nie, nigdy nie były prawdopodobnie adekwatne do, do takich, jakich powinny być, nie, wynikające z tego, że z mojej nadwrażliwości, y, y, którą dała mi ta choroba i jestem wdzięczny tak naprawdę, nie, bo na nowo mogłem te wszystkie cegły z tego serca powoli rozgruzować i odczuć i zacząć potrafić czuć na nowo, nie? To mi dało to wybudowanie tego tak naprawdę tego fundamentu, który pozwala mi iść dalej, nie? gdzie kolejne kroki dają mi kolejną radość. Nie? Odbierają mi pewne rzeczy i tworzą tego nowego Grzegorza. Pomimo to, że on jest ten drugi, nie? to nie jest tak, że on zniknął i tak dalej, ale on ma już nowy, ma kręgosłup moralny, ma już pewne rzeczy i wie, czego nie robić i wtedy jak wróciłem do domu przeczytałem jeszcze raz te pierwszych pięć, pięć kroków i zostałem w ciszy pomedytowałem jeszcze raz nie? bo zalecił mi to sponsor żebym to zrobił i pamiętam o tym, że czy aby na pewno wszystko, wszystko to co miałem do powiedzenia nie zataiłem czegoś nie, I to jest tak bardzo ważne tak, bardzo ważne, bo jeżeli bym to zrobił, to mogłem sobie zostawić znowu furtkę do picia, nie? Ja nie chcę wracać do, do tamtego życia, bo pomimo tych czasem jest jakiś trudny trudny czas, trudny moment, czasem dużo się dzieje w moim życiu, nie zamieniłbym tego najtrudniejszego dnia w najlepszy dzień, w którym poiłem i karmiłem się alkoholem, urazami, złościami. Bóg wieczyłem wytworami swojej wyobraźni, nie? które one przeszkadzały mi tak naprawdę w, w życiu. Byciu po prostu człowiekiem. Nie? nie wiem, ile już mówię tak naprawdę. No mogę co jeszcze powiedzieć? Może no, będzie łatwiej, jak o coś mnie zapytacie? No, tak mi będzie łatwiej. Nie? Coś jeszcze może to powiedzieć? Może coś ktoś chce zapytać o coś konkretnego, jak to przebiega i tak dalej. No to, no to służę, jeżeli, jeżeli będę tylko wiedział i e, mogę, no, mogę się podzielić jeszcze czymś dla Was, no to, no to, no to tyle może.